Ahoj! Wszystkie plany podcastowe wzięły w łeb, a tu środa się zbliża i inny koncept. Tylko czeka, by w jego ramach opublikować nowy, świeży, premierowy odcinek. I tutaj się nagle okazuje, że nie ma żadnego materiału do publikacji. A! Ja koniec świata, nie, nie koniec świata bo już kiedy stałem niemalże pod ścianą gotów na rozszczelanie różnymi bluzgami, falami krytyki i oburzenia że, że w środowe przedpołudnie tudzież ranek nie pojawił się nowy odcinek mojego podcastu zresztą nie wiem, nie wiem czy ktokolwiek by tak strasznie wieszał na mnie psy z tego powodu ale, ale wtedy właśnie padłem na pomysł, że gdzieś tam w czeluściach mojego dysku miałem folder, folder z różnymi starymi, mniej starymi i całkiem, całkiem świeżymi promosami, reklamami i gadżetami dźwiękowymi dodatkami z różnych podcastów. a Takimi ekstrasami podcastowymi. Więc skoro nikt się ze mną nie chciał zobaczyć, żeby porozmawiać w blasku nagrywajki na jakiś ciekawy temat, skoro e, plan A i plan B z paczki planów awaryjnych wzięły w łeb i nie mogłem, nie mogłem e, nagrać jakiegoś swojego tematycznego bądź też mniej tematycznego monologu, a potem to okraszyć montażem, no to dzisiaj zapraszam Was na mały Bloczek reklamowy. I to nic, że spora część tych ekstrasów podcastowych, tych reklam, tych promocji jest mocno przeterminowana. To nic z tego. Być może komuś zakręci się w oku łezka przy wspominaniu tego, co było rogo 2, 3, 4, a nawet 5 lat temu. Nie wiem, czy mam jakieś starsze materiały. Po. A już jest wtorek i jutro, jutro ma się ukazać nawet inny koncept i pomyślałem żeby to nie były same czyste reklamy no to a coś popsuję w tych nagraniach i zrobię z tego konkurs, konkurs taki który będzie polegał na tym że jak ktoś z was orientuje się w światku podcastowym, w jego historii yy, i obecnych czeluściach tej społeczności, no to przy przesłuchiwaniu skojarzył, że a, to chodzi o ten podcast, a to był ten, a tutaj yy, te dźwięki są, są związane z tamtym podcastem robionych przez, robionym przez takich, a takich ludzi i właśnie, właśnie konkurs. Konkurs, ale chaotycznie mówię a tak specjalnie konkurs polega na tym, żeby wyłapać osoby związane z tymi różnymi podcastami, których reklamy, różne dźwięki opublikuję tu zaraz i w mailu do mnie, który możecie znaleźć na paseczku bocznym na stronie mojego podcastu. Tam jest na końcu opisu. Nie ma specjalnego przycisku kontakt z redakcją i nic takiego. Nie musicie to wyłowić w tekście. Albo zapamiętać jak teraz on podaje pawel.durajmałpa.gmail.com i napisać w tym mailu e, różne imiona, nazwiska, pseudonimy osób związanych z tymi poszczególnymi podcastami. A osoba, która najwięcej osób rozpozna, najwięcej się jej przypomni imion, no to dostanie ode mnie, wykonany przeze mnie, medal papierowy zapewne, medal, który będzie dowodem uznania dla jego wiedzy podcastowej i może jakąś garść słodyczy, smakołyków, które sobie będzie mógł spałaszować lub pomogła, tutaj nie ma żadnej dyskryminacji, płci. Można spałaszować te smakołyki słuchając nowych bądź też archiwalnych odcinków podcastów. A rozwiązanie tego konkursu będzie za, powiedzmy, za trzy tygodnie mniej więcej. Także zapraszam do słuchania reklam. Amen. Nie z depresyjnej Holandii. Nie jest z zielonej Irlandii. Nie z polskiego Detroit. Ze skocznej Australii, niezna Dreni ani Krystyny, z zachodu Polski, z przepięknej Białkopolski, podcast, Zatem zapraszam do słuchania. Została zaprojektowana przez Sampowaliusa i słuchajcie, ona w wersji papierowej posiada ponad 100 tytułów gazet. Trzeba pamiętać o tym, że Finowie nie są typowo chrześcijanami, więc to jest coś tak, by dziecko się dobrze rozwinęło, by dziecko się wybiegało, wykształciło odpowiednio i przystosowało do życia w społeczeństwie. To i wiele więcej znajdziesz na naszej internetowej stronie www.mosthackforkboxy.pl Zapraszam serdecznie. Dam, dawno, temu, a dokładnie 2 678 400 sekund. W odległej galaktyce podcastowej, znajdującej się pomiędzy Galaktyką Wydyn a Galaktyką Margheryn, Armia Ciemności pod wodzą Lorda rozpoczęła swoją misję. Owa misja polegała na zdetronizowaniu ówczesnego władcy galaktyki – Filipusa. Oraz całkowitemu zdominowaniu jej. Natarcie zakończyło się pełnym sukcesem. Lord Di Pietro wraz ze swoim sojusznikiem, głową rodziny Inspirytów, objął panowanie nad galaktyką podcastową. Jednak płomień nadziei nie wygasł. Ostatni bastion rebeliantów podjął decyzję o odzyskaniu niepodległości. Na ich czele stanął zasłużony generał flot Filipusa, Martinus. W dniu dzisiejszym ma rozegrać się decydująca bitwa. Po czyjej stronie? stanie.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 i obywatelko, w obliczu globalnego zagrożenia pozostaje nam tylko jedno. Słuchajcie polskich podcastów. Zapraszam. Listopad 2004 roku. Okolice Brna. Pan Roman, prywatny detektyw w ulewnym deszczu, oczekuje na swojego klienta, któremu zagina ważona. W oddali widzi zbliżającą się postać. Rozpoznaje w niej męża zaginionej. Dobry wieczór. To ja szukam pańską żonę. W odpowiedzi dostaje w pysk. Łuczsem nas ranej, kono tak mówi mąż i odchodzi. Dlaczego? Dlaczego doszło do tej sytuacji? Odpowiedź znajdziesz w podcaście 420, pierwszym polskim podcaście Szczeskiej Republiki. Cztery, dwa. 0 420.mypodcast.com podcast.com 42 nula. tyczka. My podcast.com Czy Szczytno to centrum wszechświata? Hmm... Z pewnością nie. Jednak Kontrstacja to centrum zainteresowania polskiego podcastingu. Kapak, Chcę nadleć mój tata to później pazja. piętecz a ze zandaj. Halo? Cześć, Alo i Zgodo. Słuchaj, możesz coś do pisania? Ja, bo ona ja na chwilę z tej Ameryki dzwonia. Słuchaj, pisz www.beznazwy.net. Ja. Słuchaj, mi tu synki w tej Ameryce godają, że to jest ponoć podcast. Polski podcast, ale on je jeden na całuśkim świecie, co mi się w ogóle nie nazywa, no. E ja hopie, nie nazywa się i to jest polski podcast. Www bez nazwy net. E ja słuchaj, wleź do tego internetu i mi tu potem wszystko opowiesz jak to posprawdzasz. E ja hopie, no fajnie. To wiesz, by da kończyć. Ja też cię fest kocham, no przyjmij się. Gynku tęsknia za tobą. E ja przyleca na święta z tej Ameryki to będzie fajnie. E ja, cześć, buziaki i pamiętaj, www bez nazwy net. Ja, jedyny podcast na całużkim świecie, co się nie nazywa. No, cześć, Buziaki. Pa. Kielce 2009. Hej yo, przeziomaski klimat W swoim odtwarzaczu Kiedy podcast się zaczyna Kiedy bity nawalają, dobra jest zabawa Nawet sąsiad garażu w rednych bitów stawa Wred tych bitów, wieszby rosną na grusach łowa tu nie mają sensu To co nagram, dopuszczę Więc mikrofon już czerwony i napięcie siada Weź na stronę i zaciągnij, lubię kiedy pada Gra. Dzień dobry, oto dzisiejsze tematy: Ssaki Oceanii, wyprawy Napoleona, muzyka lat 60. -tych. Na dziś nie jest przewidziany, będzie najprawdopodobniej za 4 miesiące. Pogodę te nagrania pewnego architekta. www.studioziew.pl Drogie dzieci, nowy podcast w siedzi. Dla was wszystko, co ciekawe o komputerach, o internecie, o gadżetach i o podcastach, czyli wiadomości ze świata IT.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 Się podnę. Nieco dziwna audycja. Dość pokrętnie prowadzona przez mrocznych prowadzących. Posłuchajcie więc, a nikt więcej już nie zaśniecie. A może jednak zaśniecie. Epidemia. epidemia, non senso. Epidemia, non senso. Epidemia, non senso. Non senso, epidemia, <risos> non senso. Senso, senso, senza senso. Epidemia, non senso. Epidemia, yeah. senso. epidemia. epidemia. non senso. Czy jesteś kiedyś tak, że przeszedłeś na naszą stronę? Nie zaskrybowałeś się do naszego RSS-a, Facebooka ani Twittera? Tak, zdarzyło mi się coś takiego. Ja mam potem z nas ale na szczęście... Eee, urodziłaś się? <głosy> <głosy> na szczęście możesz teraz zasku. Co <głosy> z Wami jest nie tak, że tego nie zrobiliście? Tak, subrybowa! Zaskrybuj się! Nie, co Twitter, Facebook, YouTube... Joj, no. I joints. Zacznij data. Spróbujże. Emilio. Spróbuj to wszystko. Zacznij data. No. Wszystko jest po prawej stronie na menu naszej strony. Kliknijmy wszystko. Wszystko! Teraz. już, teraz. Pomnę na tablet. Teraz. I to by było na tyle. Do usłyszenia. Mam nadzieję w przyszłym tygodniu.